Miasto Wrocław i Narodowe Forum Muzyki. Patronem gali Fryderyki jest program drogi Polskiego Radia.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 Fadrans bez muzyki. W Muzeum Zamojskim w Zamościu trwa wystawa prezentująca cykl stu grafik autorstwa Salwadora Dali, jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów XX wieku. Inspirowane boską komedią Dantego Ligieri, prace prowadzą widza przez piekło, czyściec i raj. Dali pracował nad ilustracjami do Boskiej Komedii przez dekadę, tworząc cykl, który łączy sztukę, literaturę i politykę. Surrealistyczna wyobraźnia artysty spotyka się tu z jednym z najważniejszych tekstów kultury europejskiej. Wystawa została przygotowana we współpracy z Epicentrum Art Gallery i stanowi część obchodów stulecia Muzeum Zamojskiego w Zamościu. O wystawie opowiedzą Kinga Kołodziejczyk, zastępca dyrektora Muzeum Zamojskiego w Zamo i Natalia Szczerba, kuratorka wystawy. Zaprasza Katarzyna Sanocka. Zanim porozmawiamy o tym niezwykłym artyści i o tym, jak to się stało, że jego grafiki ilustrujące boską komedię znalazły się w Muzeum Zamojskim w Zamościu, to pani dyrektor, chciałam zapytać o ten piękny jubileusz, bo Muzeum Zamojskie w Zamościu obchodzi swoją setną rocznicę. Istnieje już 100 lat. Tak, zgadza się. W tym roku mamy przyjemność chwalić się tą jakże znakomitą rocznicą. Muzeum Zamojskie zostało powołane do życia w 1900 w 1926 roku, mimo różnych problemów związanych z i miejscami, i, i, i zbi zbiorami, to wytrwało aż do czasów współczesnych. A dzisiaj możemy się tym naszym wspaniałym dziedzictwem chwalić, możemy je prezentować, więc przed nami wspaniały rok, pełno wydarzeń zarówno kulturalnych, jak i naukowych. Staramy się co chwilę przypominać y, o tej jakże ważnej dla nas, ale myślę, że też i dla mieszkańców miasta i turystów odwiedzających Zamość y, ważny czas. Y, oczywiście nasze główne obchody y, są skumulowane wokół rocznicy powołania, czyli 17 września. Natomiast jednym z takich właśnie punktów, które ma na celu nagłośnić też nasz jubileusz jest wystawa, o której mamy przyjemność rozmawiać. Wystawa spektakularna, prezentująca pracę jednego z najważniejszych artystów XX wieku. Malarza, grafika, rzeźbiarza, teoretyka sztuki, etatowego ekscentryka, chciałoby się powiedzieć, no i czołowego surrealistę Salwadora Dali. To jeszcze pani dyrektor, skąd pomysł, jak to się stało, że to właśnie Grafiki pracy Salwadora Dalego prezentują Państwo w muzeum w Zamościu.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 związane, tak jak wspomniałam, z tą naszą ambicją, aby też w Zamościu prezentować nieco inną jakby narrację muzealną, więc to jest też związane właśnie z naszą strategią, ale też taką myślę, że mocną chęcią pokazania, że muzeum nie stoi w miejscu, ale jako instytucja cały czas się rozwija i szuka też jakby takich nowych rozwiązań, nowych dróg komunikacji z naszymi zwiedzającymi, no i Póki co widzimy, że taka strategia to wręcz same korzyści. Jeżeli pomyślimy, że artysta tej miary i artysta z tak olbrzymią wyobraźnią jak Salvador Dali zabiera się za ilustrowanie czy za tworzenie dzieł inspirowanych boską komedią, to musi z tego wyjść coś niezwykłego i musi to być dzieło najwyższych lotów. Pani Natalio ma Pani szansę obcowania z sztuką Salwadora Radaliego. To musi być dla kuratora i dla historyka sztuki, oprócz tego, że wielkie wyzwanie to także wielka przyjemność. Zdecydowanie tak. Mamy tutaj do czynienia z artystą, którego w zasadzie chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artysta najwyższej rangi, jego wybitny talent, nietuzinkowa osobowość i bardzo ekscentryczne, ekscentryczne zachowanie i wygląd sprawiły, że wpisał się do tego kanonu sztuki na stałe jest bardzo znanym i chyba jednym z najpopularniejszych artystów do dzisiaj, więc e, obcowanie z jego sztuką tak, oko w oko, twarz w twarz jest bardzo dużą przyjemnością i zaszczytem, zwłaszcza dla mnie jako dla historyka sztuki. Dla y, odbiorców być może y, dzieła inspirowane boską komedią y, są mniej znane niż płonąca żrafa czy miękkie, pływające zegary, a jednak Salwador Dali podjął się takiego wyzwania. W jakich okolicznościach i kiedy rozpoczął pracę nad tym cyklem? Dokładnie. Generalnie historia tego cyklu, który my prezentujemy, jest bardzo ciekawa, ponieważ w 1950 roku włoski rząd z okazji 700. rocznicy urodzin Dantego Alighieri postanowiło wypuścić takie specjalne wydanie boskiej komedii, właśnie tego jednego z czołowych włoskich artystów. Postanowiono oczywiście to wydawnictwo zilustrować, no i wybór padł tutaj na chyba jednego z najbardziej znanych artystów tamtego czasu na Salwadora Dali. Salwador Dali bardzo chętnie przyjął to zlecenie, jednakże wywołało to pewne kontrowersje we Włoszech ze względu na bardzo ekscentryczne i osobliwe poglądy Salwadora Dalego, zwłaszcza na tle religijnym. Sprawa ta oparła się nawet o włoski rząd i ostatecznie um, Włosi anulowali um, kontrakt z Salwadorem Dali na wykonanie ilustracji właśnie do boskiej komedii Dantego Alighieri. Jednakże Salvador Dali był już tak, tak zaawansowany w tej swojej pracy nad e, grafikami, i tak już był zainspirowany i bardzo chciał stworzyć ten cykl, że postanowił poszukać innego wydawcy i znalazł takiego wyda wydawcę we Francji. Był to Joseph Foret. Um, Salvador Dali rozpoczął w 1951 roku pracę nad um, akwarelami. Skończył tę pracę w 1960 roku. Wykonał 100 akwareli ilustrujących właśnie boską komedię. Um, my prezentujemy drzeworyty, które zostały wykonane właśnie na podstawie akwareli Salwadora Dalego, które były właśnie taką, takim zaczątkiem do stworzenia właśnie tego wydawnictwa. 10 lat, cała dekada pracy, prawda? To musiało kosztować Salwadora wiele wysiłku, a być może ten temat stał się takim wyzwaniem, był dla niego tak ważny, tak istotny, że no, tworzył ten cykl 10 lat. Z czego to wynikało? Myślę, że było to bardzo dużo pracy. To jednak powstało 100 akwareli na podstawie utworu literackiego, więc Dali też musiał dobrze ten utwór literacki zrozumieć. Mamy tutaj te ilustracje, wykonane w takim stylu typowym dla Salwadora Dalego. Mamy tutaj dużą dozę tego surrealizmu, jego sennych marzeń, więc myślę, że tutaj sama koncepcja, samo przemyślenie też zapewne sporo czasu zajęło artyście, bo to jest jednak też bardzo ważna część twórczości. No ale również wykonanie samych, samych akwarel, przemyślenie, też stworzenie takiego schematu cyklu, bo ten cykl prac, który my prezentujemy, ma podział podobny do utworu literackiego. Mamy 100 grafik, są podzielone na trzy części, na piekło, czyściec i raj, Podobnie jak właśnie w utworze literackim Dantego. Każdy z tych cykli składa się z 33 grafik. Pierwszy cykl Piekło składa się z 34 grafik, ponieważ tam wchodzi jeszcze pierwsza, pierwsza grafika, która odpowiada pierwszej pieśni wstępnej. Razem daje nam to 100 grafik co też jest bardzo takie znaczące, ponieważ tutaj symbolika liczb też jest bardzo ważna. Liczba 3, 33 nawiązuje do oczywiście Trójcy Świętej, a liczba 100, która jest sumą tych naszych wszystkich grafik, jest taką liczbą doskonałości, więc tutaj właśnie e, mamy też taką korespondencję między tym utworem literackim, a utworem e, plastycznym. No właśnie, w Boskiej Komedii 35-letni poeta w połowie czasu, czyli w połowie życia rozpoczyna podróż, wędrówkę w poszukiwaniu po prostu sensu, sensu życia, sensu istnienia i podróżuje przez piekło, czyściec i raj. To może zacznijmy od tego piekła. Jak widział je Salvador Dali przy jego wyobraźni i jego surrealistycznych konotacjach? Wydaje się, że to piekło może być bardzo, bardzo przerażające, bardzo fantazyjne. Czy tak jest rzeczywiście? Czy jednak znalazł trochę inne środki artystycznego wyrazu? Myślę, że zdecydowanie mamy tutaj dużą dozę fantazji, dużą dozę um, tych marzeń sennych, które nam się um, kojarzą z surrealizmem, zwłaszcza z tym surrealizmem w wydaniu Salwadora Dalego. Możemy odnaleźć e, właśnie elementy takie kompozycyjne, które odpowiadają też tym bardzo znanym kompozycjom malarskim. E, mamy tutaj troszkę m, też takiego niepokoju. Mamy też... E, mogą te niektóre prace wzbudzać trochę przerażenia, więc jak najbardziej wydaje mi się, że to piekło oddaje i utwór, utwór literacki, ale również tą wizję surrealistyczną Salvadora Dalego. Pani dyrektor, jakie wrażenie na publiczności, na tych, którzy przyszli na wernisarz i wystawanie trwa długo na razie, jakie wrażenie wywarły te prace? To znaczy tak, mnie bardzo cieszy zawsze, jak widzimy, że nasze starania spotykają się z pozytywnymi odpowiedziami, więc tutaj wystawa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i widzę, że nasi goście absolutnie nie nie są jakby zrażeni takim szaleństwem Daliego. Widzę, przede wszystkim widzę, że Dali operuje obrazem i emocją i to bardzo działa na odbiorcę. Ja bym, na początku mieliśmy też takie obawy, że może ta wystawa będzie wystawą zbyt trudną. Może też pojawią się takie obawy, że skoro nie znam, prawda, boskiej komedii, to skąd będę, będę wiedział, wiedziała, jak odebrać tą nowoczesną sztukę. I przede wszystkim, czy nasze muzeum też jest przygotowane na odbiór, na pokazywanie właśnie, tak kontrowersyjnego artysty, czy po prostu nie, nie wychodzimy zbytnio przed szereg. Mhm. Ale muszę tutaj podzielić się swoimi, jakby takimi obserwacjami, że tak. Wystawa jest raczej wystawą taką intensywną. Widzimy sztukę, która porusza, czasem zaskakuje, ale przede wszystkim jest to, co zrobił Dali, jest takie bardzo. ...intuicyjne w odbiorze. Czyli nie musimy znać polskiej komedii, ale też bardzo się byśmy ucieszyli, jeżeli w jakiś sposób zachęcimy Państwa do śnięcia po tą klasykę literatury. Widzę też, że wystawa dostarcza wielu emocji. Od właśnie takich dość mocnych przeżyć i tutaj mam na myśli część gdzie jesteśmy w piekle bo faktycznie barwa, kolor kontrast no, widać, że mamy do czynienia z wspaniałym artystą oddziaływuje bardzo mocno potem przechodzimy przez czyście, docieramy do raju i odczuwamy w pewnym sensie jakąś taką ulgę więc bardzo jest przyjemnie obserwować naszych zwiedzających ja sama mogę też się pochwalić, że e, dla mnie taką naj, e, chyba e, najpiękniejszą częścią nie jest, proszę Państwa, raj, hmm. ale czyściec. Hmm. Dlaczego czyściec? Bo mam wrażenie, że jesteśmy w takim momencie przejścia, ale również oczyszczenia. Że wychodzimy z tego piekła, które e, nieco nas jakby tak e, wprowadza w taką um, no niepewność, taką dozę grozy jakby... No, i nagle znajdujemy się w czyściu i to jest już takie pierwsze uczucie, kiedy y, możemy odczuć taki spokój, te kolory już od razu są takie łagodniejsze, y, y, forma, którą przyjmuje Dali również, więc to już uspokaja. Y, I to jest taka pierwsza emocja, którą, y, którą otrzymujemy. Więc sama wystawa wydaje mi się bardzo, y, bardzo ciekawą zarówno pod względem artystycznym, jak i właśnie takich przeżywanych emocji, bo przecież o to chodzi, żeby przyjść do muzeum i doświadczyć pewnych emocji. Polecamy Państwu zatem wystawę w Muzeum Zamojskim w Zamościu. Salwador Dali Boska Komedia. Opowiadała o niej Pani Kinga Kołodziejczyk, zastępca dyrektora tego muzeum i Natalia Szczerba, historyczka sztuki kuratorka wystawy Salwador Dali Boska Komedia. Pięknie Panią, dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie. Audycję przygotowała Katarzyna Sanocka. Dawno, niedawno, jak w każdy piątek, teraz już 17 minut po 11, przed nami trzecia, ostatnia część spotkania i gorąca, wydana dziś nowość. Proszę posłuchać. To jak nie oni lepiej odczytać mógłby skomplikowaną materię włoskiego Madrygału, choć napisanego przez Flamanda. Tym flamackim twórcą jest Jacques de Verde. Dziewiątą księgę jego Madrygałów nagrali właśnie i dziś opublikowali włoscy śpiewacy La Compagnia del Madrigale. Za nami jeden z tych przykładów. Pięknego współbrzmienia i tworzenia narracji. Każdy tekst oddany jest tu z wielką, jakby to powiedzieć, drobiazgowością w narracji muzycznej. Przełożenie tej poezji na tę um, interpretację dźwiękową zawsze jest czytelne. Oni wrażliwi na tekst, ale też tak zgrani, że mam wrażenie, gdy słucham, a przecież to także koncerty dla Compagnia del Madrigale nie tylko płyty zmontowane, że to jeden organizm, jeden instrument, który wydobywa z siebie tak piękne interpretacje, nie słychać poszczególnych głosów, tylko współbrzmienie i wspólną też e, interpretację tworzoną przez tych twórców. Twórców interpretacji. Dziewiąta Księga Madrygałów, Jacques de Vert i to Rzecz, która przenosi nas oczywiście do Mantui. Kiedy Wert publikował ten zbiór Madrygałów, miał nieco ponad 50 lat. Przez ponad 20 lat służył już jako szef zespołu muzycznego, szef muzyki, maestro di Capella na dworze księcia Gielma Gonzagi w Mantui. To ważny ośrodek, jak wiemy, dla muzyki. No a książę zmarł w 1587 roku, kilka miesięcy przed opublikowaniem zbioru, którego dziś wyjątków słuchamy. To kolekcja, gdzie zdążył zatem przed wydaniem stworzyć ważną dla siebie dedykację, dedykował ten zbiór nowemu patronowi, mecenasowi, następcy zmarłego księcia i to postać ważna również w historii muzyki to Vincenzo Gonzaga. Jemu zadedykował otwierający całość utwór, Madrygał, który teraz dla Państwa. Włoskie Madrygały to punkt, który rzeczywiście na mapie muzycznego świata ma miejsce absolutnie szczególne. Madrygał to także no, pewien styl życia kręgów uprzywilejowanych, oczywiście twórczość elitarna dla elitarnych uszu. Tych, które były w stanie docenić niuanse poezji przełożone na muzykę. Sam nurt madrygałowy jest też taką ścieżką, na której możemy zobaczyć w kolejnych stacjach dzieje rozwoju muzyki od renesansowej polifonii przez manieryzm do monodii, bo w końcu w księgach madrygałów Monteverdiego, który także na dworze Gonzagów rozpoczynał swoją kompozytorską działalność, to doskonale widzimy od tych polifonicznych jeszcze, tylko wokalnych, przez dodawanie instrumentów, tworzenie dialogów, przez emancypowanie się głosów solowych. No, mówiąc krótko, możemy śledzić wszystko, co działo się w życiu muzycznym, słuchając tylko wybranych madregałów kolejnych ksiąg. Ta dziewiąta Dziakesa de Verta, flamandzkiego twórcy działającego w Montui, to rzeczywiście sublimacja tego, czym jest włoski Madrygał i y, czym był wtedy, gdy tę księgę wydawał. Koniec XVI stulecia Madrygały pięcio-, sześciogłosowe, właściwie y, coś, y, co jest takim punktem wyjścia dla całej twórczości Monteverdiego. Poezja która jest poezją wzniosłą, wymagającą oczywiście wielkiej znajomości no, samego warsztatu madrygałowego, bo to są całe kody kompozytorskie, gdy mowa jest o Oczach ukochanej, to na przykład kompozytorzy używają takiego sprawdzonego chwytu. Dwie nuty, powiedzmy po naszemu ćwiercznuty to były semi-brevis, które powtórzone na tej samej wysokości, wręcz także w samym zapisie owe oczy ukochanej nam przedstawiają. To oczywiście rzecz do analizy i docenienia dla tych, którzy chcą, a dla nas takie wykonanie, jak to słuchane przed chwilą, z którym jeszcze spędzimy kolejne minuty dziś dawno, niedawno w dwójce, czyli Kompania del Madrigale, to po prostu też przede wszystkim piękna, zmysłowa, dźwiękowa przyjemność. I temu się oddajemy, słuchając trzech kolejnych z nowej, wydanej dziś płyty. Lamanski twórca włoskich madrygałów to rzecz, którą doskonale przedstawiają nieznającym i znającym twórczość tego kompozytora, słuchaczom, włoscy artyści. La Compagnia del Madrigale. To nowe nagranie włoskiej formacji specjalizującej się właśnie w Madrygałach, w przełomu renesansu i baroku. Nagranie dziewiątej księgi Madrygałów kompozytora z 1588 roku, które to nagranie, ta płyta dziś się ukazała. Giacus de Vert, kompozytor, jak powiedziałam, Franku Flamanski, ale tworzący kulturę muzyczną Włoch działający w Mantui, o czym Państwu przypominam, bo tę księgę w jakimś sensie zadedykował, ofiarowując pierwszy, otwierający całość Madrygę, nowemu księciu Gonzadze, który właśnie zaczynał sprawować panowanie na dworze, tak przychylnym muzyce, tak inspirujący dwór to był, że Przyciągał muzyków z całej Europy, no i też tych najsłynniejszych włoskich. To yy, i poprzednik też działającego później tu właśnie przecież tworzącego także Madrygały, Claudio Monteverdiego. My będziemy yy, żegnać się z Państwem muzyką włoską po tej pięknej yy, tu prezentacji Madrygałów, których jak w ostatnim zapisał każdy detal zgłębiając idiom boleści czy smutku, był na tyle przezorny, że napisał te trele, czy te powiedzmy figuracje, które państwo słyszeli, jakby ozdobniki, właśnie podkreślając figurę tych tryli. Tutaj w sposób absolutnie nowatorski, by muzycy zdobiąc sami wiedzieli też, że w tym miejscu tak właśnie ozdobić ową figurę mają dbało cały plan harmoniczno, też retoryczny, emocjonalny, a my tego dziś w pięknym wykonaniu Kompanii del Madrigale doświadczyliśmy. Żegnać się, jak powiedziałam, będziemy muzyką włoską znacznie prostszą, instrumentalną. Obiecywałam, że będziemy wracać do płyty zatytułowanej Ciakona z wykrzyknikiem szwajcarskiej skrzypaczki barokowej Leli Szajek i jej zespołu, który ciakone właściwie folie ma w tytule centifolia to po prostu 100 takich folii, chiacon, basów ostinatowych. No i płyta, którą teraz chcę Państwu przypomnieć, to była nasza premiera w ubiegły piątek, ona jakiś czas temu się już ukazała. Jest tego przykładem pięknym. Przynosi nam cały wybór włoskich, angielskich, rozmaitych szakon, w tym i dwie kompozycje Nicoli Mateisa i ich właśnie teraz posłuchamy. Jokona i muzyka oparta na stałych basach to temat płyty Leili Szajek i jej zespołu Centifolia. I tak Państwa żegnamy Magdalena Wojtulanis i Magdalena Łoś. Dziękujemy, do usłyszenia. Przypadki słowa Przedstawia Iwona Smolka Tom Radosława Kobierskiego Człowiek ma cienkie ściany Każe nam myśleć o przemijaniu i zarazem trwaniu Gdyż katastrofy się powtarzają Jeden świat po zagładzie zostaje zastąpiony kolejnym rodzącym się światem Nitka DNA potwierdza nasze zakorzenienie w prehistorii. To kolejna cienka ściana, która nas odgradza od przeszłości i która burzy złudzenie, że uda się zachować to, co jest i ślad po tym, co było. Granica wsi. Wykonał półwymiarowe boisko dla syna w środku ornego pola na granicy wsi. Idealna równina trawa marki Mr. Green Grass. Pół kilometra szlauchu do nawadniania, bramki z siatką, cztery chorągiewki w rogach, całodobowy monitoring Wi-Fi, nie żebym miał coś przeciwko dzieciom z sołectwa. Pamiętam tego chłopaka, ćwiczył uczciwie, widywałem go nawet zimą w czapce i kurtce z goreteksu i czerwoną piłką u nogi. Rozgrywał mecze sam ze sobą i przeciwko sobie. A jednocześnie komentował zdyszanym głosem każdą akcję, rajd, celny strzał, przestrzelone karny na pustą bramkę, w której zapewne stał goldkeeper. Tylko jemu znany. Tuż po pandemii zniknął. Przestałem go widywać. Przychodził ojciec. Kosił, nawoził, nawadniał. Czasem zostawiał piłkę na noc. Bendin. Babiniec, Karolinie i Piotrowi. Na kolorowej fotografii biały piec kaflowy i zlewozmywak. Powojenne, polichromie, fragmenty, okruchy, skrawki. Kolejna baśń ukryta pod tynkiem, przejęta przez obcych, przez parę i pleśń albo willa misteriów. Nieznane są drogi modlitwy. To droga w górę i droga w dół. Hebrajski przypomina wykres EKG. Czytamy go w południe o świcie, czytamy go nocą. Nie możemy przestać. W pewnym momencie na sąsiedni balkon wchodzi kobieta w fartuchu. Siada na krześle, zapala papierosa. Dym jest blisko, po aryjskiej stronie. Uderza nas zwyczajność tej niepamięci. Linia 672, LG for the Vanishing World. O tej porze autobusy są prawie puste. Ostatni wojownicy dnia, wygnańcy z realu. Czasem robotnicy, którzy drążą tunele pod miastem. Krajobraz za oknami też ciemniejszy, jakby spod ziemi, osypany pyłem węglowym. Okna są pełne odbić podwojonych twarzy, podwójnych biografii. Przeguby pracują cicho, na zakrętkach. W życiu zupełnie odwrotnie. Wczoraj na pętli wsiadły dwie dziewczyny, kurtki puchowe, dżinsy, kaptury na blond włosach. Obce, z odległego uniwersum, z innej planszy. Chociaż rozgrywka stara jak świat. Gra spojrzeń niewinnie udająca swobodę, chichoty, rolki na soszjalu, potem salwy śmiechu. W tej nierównej walce zawsze będą górą. Racja, jakakolwiek by była, jest po ich stronie. Wiersze Radosława Kobierskiego, tomu człowiek ma cienkie ściany, czytał Łukasz Lewandowski, a ja dziękuję za uwagę i woda smolka.